Witamy w audycji mobilnych, audycji poświęconej mobilnej technologii. Przy mikrofonie. Damian Statkiewicz. Bartek Zasieczny. Krzysiek Maczyński, znany niektórym jako Bait Eater. No i w sumie to wszyscy chyba. I jeszcze ja, Łukasz Lewandowski. Czyli gość od parówek. Dziś, jak już powiedziałeś, że nadajemy z Puszczy Kampinoskiej. Tak, nadajemy bardzo, bardzo mobilnie z Puszczy Kampinoskiej. E, jesteśmy na zlocie Contest Camp, zlot Radia Kontestacji i jego słuchaczy. A, I taki oryginalny odcinek sobie postanowiliśmy nagrać o, o, o, o tym, co używamy, czyli o naszych mobilnych zabawkach. I oczywiście chciałbym powiedzieć coś o Playu, o mojej ulubionej sieci, która świadczy mi internet, ale to później. Dziś nie podsumujemy żadnych newsów, ani nie mamy jakiegoś z jakiegoś ścisłego tematu, czyli taka audycja na luzie, jeżeli chcesz się czegoś nauczyć, no niestety w tym odcinku nic się nie nauczysz. No to więc, panowie, ktoś coś na początek chce powiedzieć może? To wskazuję na Łukasza. Nie, nie, raczej możemy przejść od razu do tematu. A więc tematem będzie, co przyniosłeś? Co przyniosłeś. HTC Magicala. Co mam do no, opisz go. Dlaczego go kupiłem? Dlaczego Magic? Bo jest stani, nie jest to G1 i jest fajny. Stani nie, nie jest to G1. Co, co, czego nie lubisz w G1? -ce? Kiepskiego wykonania. A Magic jest wykonany bardzo dobrze, oczywiście, tak? Magic jest wykonany trochę lepiej. No Trochę lepiej niż G1. Wy wykonania jest mniej więcej przybliżona do HTC Tattoo aczkolwiek bardziej się błyszczy, więc raczej nie nazywałbym tego dobrą jakością. Ale się nie psuje. A tu też się nie psuje. Ale G1 się psuje. Co tam takiego się psuje? No, Mamy tutaj jednego kontestatora, dwóch kontestatorów, co przyniosło HTC g 1 i jednemu się już zepsuł. <laughs> na Splaszu wisi. Wisi na Splaszu. A jakiego masz Splasza? Może tego z Wizarda, co, co w nie. ostatnim odcinku omawialiśmy? Nie. Mam Splash'a Orange. Splash'a Orange, okej. Okay. Eee, to ogólnie troszeczkę jest tutaj posiadaczy peda. widziałem Daimonda dwójkę. widziałem Wizarda, eee, ja tutaj przywlokłem Nokian 81061 również i tutaj kolega ma zajebistego LG eee, z… z Flashem, <laughs> całe oprogramowanie we Flashu, znaczy cały interfejs, tak? Tak, co? Interfejs we Flashu jest, jak wiadomo, jak to we Flashu, bardzo płynnie i bardzo fajnie. Tylko czasami się zacina. Ja, czyli dlatego poskąpili tutaj na ilości opcji. Bo właśnie cztery ikonki jest tylko po. Teraz otwórzmy menu. Nie, przepraszam, jest jedna troszeczkę opcji. Wow. Jak się nazywa ten model? To jest LGKU990I. I kupiłeś go dlatego, że ma flasza. Tak. Żeby zrobić nazłość dla posiadacza iPhone'a. Oczywiście. No nazłość dla posiadacza iPhone'a, bo jak ma flasza, to można też y, nieoficjalne interfejsy wgrywać. Na przykład można wgrać sobie interfejs iPhone'a czy hd Dwójki, ale wiadomo jak to wtedy działa. Nie działa o tym. znaczy mamy pokaz slajdów na ekranie i, ogólnie i takie inne ciekawe rzeczy. Widzę, że masz fajny ekran odblokowywania, chyba go widziałem gdzieś w jakichś produktach HTC, dlaczego powiedz? Powiedz dlaczego. No kiedyś sobie właśnie wgrałem taki interfejs HD2 czy tam HD, no i zapomniałem odzyskać softu i mi został taki wygaszacz. Ja mógłbym pościemniać, bo wy i, tego, i tak tego nie widzicie że przyniosłem, ale nie przyniosłem, bo dopiero dzisiaj się dowiedziałem, że będę uczestniczył w tym nagraniu, więc powiem, co bym przyniósł. Przyniósłbym Nokia N97. Teraz już jest ona na rynku, znaczy od dłuższego czasu, od dłuższego roku. Zanim była, to bym jej nie mógł przynieść. No i… No i odpowie, taczmy, tak, i o N900, którą widziałem jeszcze w prototypach, Swego czasu. Tak, brała prądu bardzo wiele swego czasu. Problemy z jej dopracowaniem były... No, nie mogę oczywiście wszystkiego powiedzieć. Po prostu w skrócie dla słuchaczy, nie zrozumieli. Że... Po prostu podłączając urządzenie do ładowarki rozładowało się akumulator. Tak, w niektórych trybach pracy było tak, że nawet mimo podłączenia do ładowarki szybciej prąd zużywał się aniżeli się ładowało. A może, jak już jesteś tak wtajemniczony, coś wiesz na temat tego, czy na przykład nie zmniejszono pamięć RAM, jak to zwykle bywa w tego typu urządzeniach, prototypach, co, za, co, co w ogóle nie pojawiło się w wersji finalnej tego urządzenia? Oprócz funkcji rozładowywania akumulatora pod ładowarką. No, nic mi o tym nie wiadomo, nie mogę. Znaczy, a, nie, e, nie, powiem tak, nie wiadomo, czy nie wiadomo mi, czy nie mogę, ale mm, trzeba było robić pewną ekwilibrystykę w pamięci przy testowaniu, ponieważ przy testowaniu trzeba było przeładowywać e, właściwie całą zawartość pamięci z oprogramowaniem, a nie tylko testowany moduł. Stąd e, nawet testy drobnej funkcjonalności trwały e, wiele godzin, zanim można było do nich przystąpić. Czyli jednak Nokia nie jest, nie idzie ślady HTC, gdzie to pojawiają się urządzenia, prototypy bardziej wypasione niż wersje finalne, Co jest bardzo ciekawe, a tak w ogóle? Nie? W ogóle pić mi się chce. <grydy> Stoi u nas na stole kola, która kosztuje 15 zł powiedz dlaczego. Coca Cola kosztowała 15 zł, dlatego że w pośpiechu kupiłem na dworcu centralnym w Warszawie w byle jakim sklepie chipsy i kole, które kosztowały szokującą cenę 15 zł. Promocja dla nowo odwiedzających stolicę. Tak, tak żeby y, zaczerpnąć cen warszawskich od razu, po przyjeździe możemy kupić kole za 15 zł. E, rozmawialiśmy wcześniej o Skypeie. Otóż pojawiła się informacja, że Skype nie będzie rozwijał programów pod Windows Mobile w swojej aplikacji, tak? Tak jest. Tak <grym> jest. <grym> no i przez przypadek natknęliśmy się na bardzo ciekawą informację. Otóż w zamian za to Skype będzie dla telewizorów. Słychać tutaj, <śmiech> wszyscy padli w śmiech. No jest, no jest, pobierz Skype, na komputerze, na komórce, w pracy, w telewizorze. <śmiech> Ciekawe, czy można na te... znaczy nie, to, to telewizor musi mieć taką opcję chyba i możliwość, a to pewnie na te telewizory z Androidem może. <śmiech> no, coś, są takie? no są, coś tam właśnie wychodziło, co można, znaczy to był Android jakiś okrojony na telewizję, można było używać tego do YouTube'a i ten, do innych aplikacji. No tyle, że na Androida jeszcze nie ma Skype'a. Czyli Skype wyszedł na Androida, który jest okrojony na telewizorach, ale nie ma normalnie na Skype'a dla urządzeń z Androidem. Super, brawo. E, jaki, czekaj, kiedy, kiedy ty mi o tym powiedziałeś, że Skype się wycofuje z Windows Mobile? Tydzień temu? jak nagrywaliśmy przed, przed, albo po nagraniu poprzedniej audycji. No i właśnie, tam na stronie Skype'a była ciekawa informacja, w tej chwili nie możemy tutaj e, znaleźć. E, napisali tam, że doszli do wniosku, że Skype e, po prostu nie działa dobrze na, tych, e, na tym systemie w ogóle, na Windows Mobile. Po pięciu czy na po sześciu latach dotarło do nich, że ten program nie działa dobrze. Ktoś to skomentuję? No to chyba nie trzeba komentarza, no. Microsoft, nie wiadomo czy ja to widzę tak w zasadzie, no, ale się zorientowali dopiero co, no i wycofali. Bywa. To za bardzo nieskromny komentarz. Z, z takim mikrofonem tutaj kru, kru, krążycie do mnie. A, to w ogóle co do mobilności, bo właściwie tutaj jeżeli chodzi o kwestię Skype'a to chyba wszystko zostało powiedziane, czyli nie będzie Skype'a dla Windows Mobile już rozwijanego. No niestety, na Windows Phone zapewne będzie. Zobaczymy, jak to będzie działać, czyli na Zoomie Phone, jak ja to mówię na to. E, może porozmawiamy teraz o mobilnym internecie. Ktoś tutaj ma mobilny internet? No, czyli ty masz ciekawszy, bo ja go właściwie nie mam i o tym powiem później. Dlaczego nie mam? No, ale ja też nie mam, dlatego... Kłamiesz. Kłamiesz. Mam Edge'a, niby. Niby jest. Pokazuje, że jest, ale... To nie jest EDGE. Wykupujesz pakiety w Simplusie, tak? Czy w czym tam? Ja mam HEJĘ. No i co? No, dwa grosze za 100 KB, zasięg jest prawie wszędzie, w takich miejscach jak to, Puszcza Kampinowska też jest, a Play nie ma. No ale co z tego, skoro internet... Yy... <śmiech> ile się ładował blok Corvina? Yy, no, bardzo długo, pół logo się zalogowało, ale słuchaj, czego ty oczekujesz, że w środku lasu będzie stał przekaźnik 3G? Dla kogo? Dla nie wiem, dla, dla ptaków? Nie, ale żeby chociaż było jakimś, jakąś jakąś tu miało normalną prędkość, typu jakąś chociaż modemową 56 ten, no 56 kilobitów na sekundę. Marudzisz, ja w ogóle nie mam internetu. Wziąłem ze sobą Play Online i okazało się, że nie mogę korzystać z tego już od trzech dni, dlatego że odkąd wyjechałem z, ze swojego miasta, to okazało się, że nigdzie już więcej nie było zasięgu. No chyba, że na postojach w jakichś tam większych miastach. I to właściwie przeczy temu, że jest to internet mobilny, bo tak naprawdę nie jest to internet mobilny. Jaki jest sens posiadania tego, jeżeli się podróżuje? Żaden, bo tak naprawdę, jeżeli zatrzymujemy się, zatrzymujemy się jakieś Kurde, nie lubię, jak, jak się słyszę przez głośniki. Teraz będzie lepiej, przepraszam, to się wytnie. Nie lubię, znaczy no, tego nie lubię. Kurde, to nie trzeba wyciąć. Dokładnie, właśnie, to jest bezsensowne, bo jak się jest w podróży, no to zatrzymuje się w jakimś większym mieście, to tam zazwyczaj jest chyba jakiś hotspot, można skorzystać z sieci Wi-Fi. A tam właśnie łapie play ze swoją mega prędkością, jednego megabita. Więc to jest bezsensowne totalnie. W ogóle nie ma sensu zabierać tego, jeżeli planuje się gdzieś wyjechać poza miasto. Także nie jest to internet mobilny, jest to internet mobilny tylko jeżeli przemieszczamy się po mieście. Tak naprawdę cholernie teraz jestem zawiedziony tą usługą tego operatora. No, zastanawiam się nad powrotem do iPlusa. Ktoś tutaj miał okazję? No i. No to ja miałem taką, znaczy właściwie mam nadal okazję korzystać yy, z pakietów w Mix Plusie, no to praktycznie ma ten sam zasięg co i Plus, no i w Puszczy Kampinowskiej, odziwo fakt, że na zewnątrz pomieszczeń, ale mam pięć kresek, więc mogę normalnie korzystać z Edge'a. Próbowałem już wielko... No. Mogę też yy, pochwalić yy. Internetu e, mobilnego. E, Mogę też pochwalić internetu mobilnego usługę w firmie Plus, chociaż sami nie miałem nigdy zamówionej, ale mój ojciec ma od wielu lat i korzystałem jeszcze w trakcie studiów e, nieraz i chodziło bardzo przyzwoicie, nawet w takich miejscach jak właśnie zakątki, gdzieś tam ze kamarki lasu. Yy, więc polecasz iPlusa, Plusa, tak? A, tylko, że jest troszeczkę drogi, bo Play Online aktualnie kusi tym, że ma niskie stawki za transfer. Tak naprawdę ja go w tej chwili uzbierałem około 12, 12 gigabajtów się uzbierało. Przez pół roku. No i w tej chwili, gdy ja tego potrzebuję, to nie mogę tego wykorzystać, bo nie mam zasięgu. Wokolę no mnie denerwuję. Ktoś Ty, Łukasz chyba chce coś powiedzieć. No Play ci łapie tam, gdzie akurat masz darmowe hotspoty. Cicho bądź. Myślałem, że mnie pocieszysz. Ogólnie nie polecam w ogóle te, tego operatora, jeżeli mamy zamiar podróżować po Polsce, bo nie będzie zasięgu bo tylko w miastach, także odpada całkowicie. Coś, ktoś chce tutaj zapytać, powiedzieć, bo ogólnie nie mamy tutaj żadnego tematu dzisiaj ślicznie określonego. może jeszcze coś powiem o tym iPlusie, no bo taka jest ciekawa sytuacja z tym iPlusem, że czasami nawet na wioskach zdarzy się, że mamy 3G HSDPA. Sprawdzą na przykład fakt, że w moim mieście, w, w, Miliczu, w Miliczu w Miliczu nie ma żadnego 3G do tej pory, chociaż wszystkie sieci dookoła mają. W miastach nawet takich 5000 czy tych 12 tysięcy nadal nie ma 3G. No ale na przykład wystarczy wyjechać jakieś 10, 5, 10 km od Milicza, no i mamy 3G w wiosce, która ma, nie wiem, z 200, 100 osób. Także myślę, że warto tego pusa. No i jeszcze... Co do tych na przykład pakietów w Mixplusie, jeżeli ktoś nie musi nie potrzebuje aż takiego transferu, jak w iplusie, no to w Mixplusie mamy chyba na bo nawet te same pakiety, że mamy fakt, że są naliczone co 100 kilobajtów, że po prostu tak się rozłączymy, to 100 kilobajtów stuknie 100, nie, niezależnie od tego, ile skorzystali się. Żeby była okrągła suma tych kilobajtów, no i co ja miałem tam jeszcze powiedzieć. Aha, i ceny, no i na przykład mamy za 35 zł, mamy 500 MB do wykorzystania przez miesiąc, za 20, 250 i tak dalej maleje. Myślę, że się opłaca, jeżeli ktoś nie korzysta na co dzień z tego, aż tak mocno. My się sprawdziło, jeżeli urządzenie byłoby używane głównie do komunikatora, do poczty elektronicznej, nie bez pobierania na przykład jakichś większych załączników. mówisz, trzeba byłoby to spróbować właściwie. Nie chce mi się żadnych umów podpisywać na takie eksperymenty. Z AIPUSa korzystałem jakiś czas temu, aczkolwiek była to SIMDATA, więc yy, no strasznie drogie połączenia telefoniczne to było. chyba 20. minuta kosztowała... 20. Ja? To obniżyli, bo było to 50 chyba. Kiedy ty korzystałeś? Jak miałem Nokia N-Gage. No to bardzo dawno temu. <grym> no kiedy to było, no? no gage to 2003-2004. Chyba, że po premierze bardzo późno to kupiłeś. No to było późno, bo były tanie wtedy. 3-4 lata temu super, i po GPS-ie tak zapewne, bo tam tylko GPS był. No, zawsze można i tak. No i cóż, właściwie tutaj fajna pogoda nam dopisuje, i chyba tak. będziemy pomału tak. kończyć. Wyjdziemy na podwórko, tak? No, tak? To na koniec, może ktoś coś chce tutaj powiedzieć. Dowcipo, dowcipo. U, u, u, Łukasz, powiedz, powiedz o coś. Sydu. Nie i Alkoba! Bo? No, jest kiepski! O tutaj kolega coś chce o się powiedzieć. O oss O, o oss tak. Tak, o, OSSie, tak. o, OSSie, tak. o OSSie, no, że nie warto. Tak. Tak. Ale co, Skype działa z OSS-em? No tak, działa, pod warunkiem, że masz Puls Audio. <grymne> Puls Audio jest do wszystkich. OSS, ESO, ASA, JACK. Do wszystkich. <grymne> <grymne> do, do wszystkich za darmo, tak, tak. A do Play oczywiście drożej. <grymne> oczywiście. I chciałbym powiedzieć jeszcze, że ostatnio obserwuję moją babcię, gdy uczy się... Korzystać z telefonu komórkowego, i um, umie już odbierać SMS-y, ale wysyłać jeszcze nie. Ale że jest to um, telefon polskiej produkcji, znanej marki iPhone? Tak? Kamarka. marka! No właśnie, właśnie, widziałem, że Damian powiewa już Łukasz, mówisz, jakby to się nazywało mój fan, to by było że koń, kończymy to, skoro się takie ekscesy już dzieją. No dobra, jeżeli już... No. <głos> takie, takie, tak, takie są skutki nagrywa, nagrywania. Słychać jak kabel nawet trzeszczy, więc jak już kabel nie chce nagrywania, to kończymy. <głosy> Ktoś jeszcze? Ry, ryzyko podcasterskie. Widzicie, przez jakie trudy dla Was przechodzimy. Dokładnie. <głosy> Ile walczyliśmy z Alsą dzisiaj? <głosy> Godzinę. A z 7 też. No, a są godzina z Windowsem 7 drugie tyle, więc… Efekt słychać. Efekt słychać i chyba… No mogliśmy, albo pod Jackiem z Pulse Audio. Pod ss em może, co? Tak, i jest sądem, naraz. Dobra, już możesz, jak mamy takie pomysły, to kończmy lepiej, Co, bo, z, bo speakerem zaczniemy nagrywać. Alfabetem morsa będziemy nadawać. Dobra, o. nie wiem, da się podłączyć chyba się mikrofon do busyspeakera. Speakera. pipipi, pi, pi, jak Arti tak? Nie, czekaj, była, była na Windowsa taka aplikacja, co pozwalała na odpalenie MP3-ki pod busy Speaker. To było ciekawe, na pewno. Bardzo mobilne zapewne. Zawaliście głośnik y, w laptopie mobilnym. Na Dobra. Game Boyu das się MP3. <laughs> na, Game Boyu. na Game Boyu MP3 das się. Jakim? No, jaki Advanced? Advanced tak. No. Myślałem, że my masz na myśli te starsze i zaczyna się bać. No, może też dać. się. <laughs> I tym oto groźnym akcentem no. <laughs> kończymy ten podcast. No. I no. Windows Phone 7 przecież ten. Na Game Boy kolor wychodzi, nie? No. Windows Phone 7 na Game Boy Color? Ktoś coś wie na ten temat, bo ja nie. Nikt, nikt nic nie wie, nic nie wiadomo. Kończmy to. <głos> Poważnie. No to więc żegnamy się i zapraszamy. Za tydzień nie chyba. Za 2-3 dni. dni. Łukasz mówi, że za 2-3 dni. Wtorek nagrywamy. We wtorek nagrywamy. Ja we wtorek dopiero przyjadę. No, no, To przyjadę i znowu będę nagrywał. Ale Łukasz będzie wymyślał temat. I napisze newsy. Ale nie, bo to pójdzie ogólnie we wtorek, więc nie, to, o, to do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia za tydzień, nie będziemy nic robić cały tydzień. Nie no, w sumie ktoś to będzie musiał później... Robimy sobie wolne o wakacje. No i do usłyszenia, w takim razie żegnamy się. Daj, tyder. Siekacz. Damist. Lukle. Dobranoc. Lub. Do widzenia, zależy o której godzinie tego słuchasz.